Zajebiście, bijemy się na impre, hej dede, hej dede, Weź fajkę z dużym klintem, się stąd w fajne fajnej miejsce zdarzenie, to tylko marzenie, jak myślisz, co to będzie? Nie wiem, ale wezmę to narzędzie, może być lipa, mam to na prędzie. nigdy nic nie wiadomo, przy będzie oka, jak na koncercie młoda focha, na rewinie. Jeśli chodzi właśnie o to Numer zawsze na luzie. Chętnie uderzę, chętnie się wkręcę Domówka czy inna, po to By z kublami przybić beczki I jeszcze po to, by zamienić słowo prawdziwie Cieszę się na samą myśl o Masz jakąś kasę? Ja, ja też mam parę złotych Osiem zeta, to ustrość dotyk Kupimy w sklepie kilka króli złotych I będzie dobrze i będą loty Numer Pomyśl, który muzyka w jak gra Jest plaska, bo tam jej pracyka Numerka, się daje sobota Pomyśl, który jak gra Jest plaska, bo pracyka Numerka, Kręcić się daje sobota so, Jeszcze jedno Brylowanie rąk nie brudzi. Dzięki wszystkim za towar dla chłopaków z Mokotowa. Mam nadzieję, że to impra domowa, domówka. Byłoby naprawdę super. Fajna miejscówka, pełna lodówka. Wiesz, teraz. Yy, yy, Spoko, yy. bardziej obrazowo. Jakaś fajna chata to podstawa. I skórzana kanapa. To mój człowiek ten Czekałem na to, tyle czasu za to Dzisiaj odbiję i już czuję, że żyję, aż nie mogę się doczekać Może numer, spoko numer, skoczy do człowieka, może To nie domówka, tylko dyskoteka w jakimś klubie mam sportowy obuwie I może być problem, wiesz o czym mówię A ja tak bardzo problemów nie lubię, ale nie to, nie myślę o tym teraz Jedno jest pewne, będzie dobrze, numer raz, Pomóż, Mój dymu, muzyka gra Puta mi praca, numer a kręcić się, daje sobota. Pomyć który mu muzyka gra praca, numer, a kręcić się, daje sobota. chwila numer, pójdźmy z na Może potem kiedyś tylko coś na poczekaniu Jak będzie gorzej, kto wie Czy w się, czy chcesz nie Jak dziwić pozytywnie Co nie, te jak na każdy będzie dziwnie Ale nie będziesz źle, gdy ją zadzwoni Kiedy wiadomość da zielonego pojęcia, nie mam ocenia Ale wiesz, to jest pomysł z tym mikrofonem Może być akcja na rynku uwolniony Kiedy towarzystwo będzie rozluźnione Mikrofonu, raz, dwa, trzy Ja teraz wiem trochę i myślę wiem trochę, posuwam Chciałbym już już już prędko, prawie wszystko załatwione O, rybacz wam